Cześć, z tej strony Stecyk. Zapraszam do słuchania audycji Głos Sosnowca na stronie głos41200.pl Badajcie tą stronę. Bez emocji powiedzmy. Kocham Cię, Sosnowcze! Zapraszamy na autorski podcast pod nazwą Głos Sosnowca. Świat miasta, miasteczka, które nazywa się Sosnowiec. Pach, pach, pach, pach, pach, dobry dobry śmiech. Śmiech. Tymczasem owo poranne, wykrzyczane przez okno Kocham Cię Sosnowcze Było absolutnie szczere no Czas się kurczy tutaj Witamy w kolejnej audycji Głos Sosnowca Sebastian Steć-Stecyk Muzyk, perkusista, kompozytor, autor tekstów Wokalista, lider zespołu Zigipigi Witamy Sebastian, cześć Cześć, Dzień dobry. pozdrawiam jak zaczyna perkusista? Skąd pomysł w ogóle, żeby chwycić zapałeczki, grać na perkusji? Czy zaczynałeś może jako dziecko od uderzeń w garnki, dokuczałeś przez to sąsiadom? Czy, czy rodzice mogli z tobą wytrzymać? Takie początki tej twojej przygody z perkusją. Co znaczy, ja jak się urodziłem, to już miałem perkusję w domu. Dziadek miał i przywiózł skądś te bębny i pamiętam naciągi skórzane i pisało, niech żyje jazz no piękna tak, historia. I zaczynałeś od tego pałeczki z czego było, z Nie, były. Miałem, no, miałem. Tak. pałki, miałem wszystko, bo z, y, kuzyn, on ćwiczył y, na i potem ja zacząłem ćwiczyć. Tata mi tam pokazał kilka rytmów. I... Talerze, pokrywki? Nie, to normalne bębny miałem, tylko że Uf. stare takie, wiesz, skórzane, nie, skórzane naciągi, nie? skorzane naciągi, grawerowana stopa, taka piękne, bębne nie? A dziadek czy... Cię próbował poprowadzić, czy to samo? Nie, nie, kuzy, ja tam podpatrywałem, jak kuzyn gra, jak y, tata mi pokazał y, rytmy, no i potem y, niestety kariera perkusisty zamieniła się, nie wiem, narysowałem sobie na centralce, y, tarczę z centralki zrobiłem i rzucałem sobie lotkami i tak się to... Skończyło, ale wróciłem. Pierwsze co kojarzy się z naszej sceny muzycznej to zespół Dirty Flower. Czy możesz coś więcej powiedzieć o tym zespole o tych czasach? No tak, w sumie y, od Dirty Flower to się dużo zaczęło, no. Nie, nie wiem czy mówić to, czy słuchać. Słuchacze tak... są przygotowani na takie rzeczy. <gry> Ta, I tam już była profesjonalna perkusja, tak? Tam już się zaczęło. Tak, tak, tak. wtedy w, wiesz co było? Wtedy y, byłem na praktykach i usłyszałem w radiu, że otwierają szkołę muzyczną. Które to lata Nową było? szkołę 90 rok albo 89, 90 chyba. Jeżeli chodzi o, o płyty, o dostęp do muzyki, to nie był taki prosty jak jest teraz, nie? No pewnie, no to, to wszystko to, jeżeli chodzi o płyty i takie rzeczy. Ale ja taką, czym taką się ambitną muzę, to, to nie, to ja nie, myślałem, czuła, było w ja, ale ja nie Ja ci powiem, ja, na Sielcu yy, był kolega Piastol, yy, był Aztek, i oni robili gazetę, robili Zina, oni byli z nami już tam w tym środowisku metalowym, hardkorowym, grindkorowym, noiseowym, bo to, to była jedna scena. Powróćmy jeszcze do Dirty do, do Flower właśnie. A to, no, to był zespół. Sam, jak sama nazwa, styl muzyki to był hardcore hooligan. Powiedziałeś, że, że zespół nie miał prawa przetrwać. No nie miał, nie miał, nie miał. W tych czasach na pewno nie, nie przetrwałby. Inaczej, myśmy byli wiesz, chłopakami z ulicy, takimi trochę niesfornymi i, i założyliśmy sobie taki zespół, no. także to polegało na tym, że myśmy grali i publika się lała, no. i my z publiką laliśmy się i różnie, no. I na zmianę, raz publika na... nas lała, raz Nikt nas publika. nie chciał, już potem y, z organizatorów, a graliśmy dobrą muzykę, horror show gra y, piwo. Dirty Flower. No, graliśmy fajnie, naprawdę. To co były dewastacje lokali, na przykład. Były, były dewastacje, szyby leciały. Muzycznie. Wtedy, Znani w lokalnej prasie, jednym słowem. Byliśmy bar... bo ojej. Potem już nawet były groźby życia, bo tam yy, wiem, że jacyś yy, grupki takie naraziliśmy się z tymi Mołotowami, wiesz. Ale to był 90 lata. To Mołotowy. No, ale wiesz, i z Mołotowami. A naprawdę, takie były różne, wiesz, chcieli na koncerty nam wchodzić. To i ja czytałem o tym. No dobrze, ile to przetrwało lat? Trzy lata i przyszedł do mnie Szczepan. Trzy lata i Astrid, wokalista, ja był liderem ogólnie Dirty Flower. Teraz to jest... Frontside. Frontside i sieć y, europejska, wielka sieć tatuaży europejska, rock and I co, i później Szczepan Łach, tak? Aha, tak, tak. I Aztek y, musieliśmy zawiesić zespół, bo tu już po prostu y, wierzbali się organizatorzy i myśmy nawet nazwę raz zmienili na potworze steczka <głosy> <głosy> ale gitarzysta y, miał na tym, na. Na futurale od gitary Dirty di, Flower, wielkie logo, no i się skapli. Zresztą nas znali. I, no, I zagraliśmy ten koncert, ale tak, tak pilnowanie, jak byliśmy. Ale i tak rozwaliłem perkusiście jakiemuś perkusję. Tak, ostrowo. No tak, sobie byliśmy, to nie jestem z tego dumny. To nie, ja e, powiem ciekawostkę, że nawet w telewizji Wisła nie, nie jest, e, widać było fragmenty koncertu przed zespołem Piersi, który tak, też, zakazali, też wtedy był zakazany tak, ze względu na pustór ZKN Zbliża się. Tak. Mhm. I wzięli organie pod rurą. To z, z, potem, potem to był mega klub i wiesz co, telewizja Rondo. Rondo, tak jednak. To tak, możliwe. i dwa, dwa kawałki są y, gdzieś, jakby ktoś to miał, kurczę, fajny koncert zagrali naprawdę i, i, i my. A z takiej Floor". muzyki ostrej przeszliście na muzykę ska? Nie, myśmy, myśmy w Dirty Flower y, mieli utwór na przykład ska, ska, ska, sosnowiec, ska, nie? Mm -hmm. Także wiesz, to, to, to było zawsze tutaj. Mieszało się. Mieszka. No Czyli i tak ten Szczepan do Ciebie przyszedł i zaproponował pewnie założenie nowego będu. Nie, nie. Jak myśmy grali w Górniczej, w Dirty Flower to Szczepan zakładał z Tomaszkiem Małpą ogólnie Tomaszek Małpa to jest człowiek, który wprowadził skado Sosnowca. Od niego się w sumie zaczęło tutaj tak, tak, tak, wiesz, legenda głosi. I Szczepan z Tomaszkiem myśmy w Dirty Flower, mieliśmy obok siebie salę po prostu. I oni, hmm. oni sobie podgrywali i nawet graliśmy w Staszicu jeden koncert yy, z Kankan i Dirty Flower. Mhm. Bardzo się to tam, wiesz, działy się tam rzeczy. Ja pamiętam po koncercie w Szkole Górniczej, że zmieniano parkiet. Był taki koncert, tak. po którym trzeba było zmienić parkiet. No, ale Bardziej tak publiczny mówię, no, byliśmy, tak, klubach, i tak dalej. byliśmy młodzi i to, to, to, wiesz, to, nie naśladujcie po prostu. No. <laughs> Dobra, idźmy dalej po, po skankanie, powstaje może. Nie, mów, ale fajna historia ze Szczepanem ci opowiem, bo hmm. tak. Aztek y, z Mariuszem, dzwonkiem założyli frontside, i myśmy z, ten nic nie robili. Nagle dzwonek pamiętam do domu. Szczepan przyszedł i mówi: Zakładam skankan. I napisał mi na ścianie czarnym markerem. Bios, godzina 18, próba. Na ścianie mi w moim hmm. pokoju Szczepan napisałem. No, w moim tam na jest jeszcze, no. no i przyszedłem na tą próbę i tak się zaczęła przygoda. I to wtedy powstały te najlepsze piosenki z Kankana, no przynajmniej tak, tak dla mnie. Tak, tak, tak. Komponowałeś, grałeś, śpiewałeś? Znaczy, no wszyscy komponowaliśmy te utwory, nie mogę powiedzieć, że ja tam... Wszyscy mieliśmy ciśnienie bardzo duże, wiesz, na, na, na granie ska. to było dobre. No Szczepan by, fajnie, fajnie prowadził ten zespół, on nas mobilizował. Tutaj koncert, tu koncert, tu coś słychać u nas, tu nagle zespół powstaje, wiesz, tu, tu do telewizji, kurczę, wiesz, to fajne czasy, nie, bo nas zapraszali takich chłopaków z osiedla, gdzie po, po telewizjach jeździliśmy, gdzieś tam w radiach lecieliśmy. No nasze radio tutaj, nie, rezonans. Ogólnopolskie radio, hmm, puszczały hmm. nas. Woodstock pierwszy, to był kurde, siatkę założyli. A to Szczepan opowiadał. Tak, tak, u nas w naszej audycji ze Szczepanem Łachem, ten bardzo tutaj był bardzo piste. dobrze poruszony. Natomiast tutaj wspomnieliśmy też, że zespół Horror Show grał jedną, jeden z utworów, Beauty Flowers. A wiem, że Ty też zakładałeś Horror Show. Tak, ze Sławkiem. Ze Sławkiem co... i starasem. To był pierwszy Były jakieś skład... założenia przy zakładaniu zespołu? I Pińczyk. To pierwszy skład był. Nagraliśmy demowy. No były założenia. Sław... Właśnie lokalne. Lokalny patriotyz. Od początku. To od początku. Pierwsze piosenki od do dzisiaj przecież. Ja często słyszę, na lodowisku puszczają, na lodowym. Ale od początku. Zespół miał takie założenie i oni się tego trzymają. I to jest bardzo dobre. Mimo, że świat porozrzucał ich po całym, w zasadzie Ta. życie porozrzucał ich po całym świecie, nadal myślą o tym. Myśmy pierwszą, płyt, pierwszą płytę w Czechach nagrali. Demówki nagrywaliśmy w Czeladzi w jakiejś sali. Pamiętam, huligani maszerują. Już My. takie były teksty. No Fajny, dobry zespół. Konopiansi reaktywują się chyba, tak? Nie, konopians istnieje. Istnieje cały czas, tak? To jeszcze zaczynają. Będzie wkrótce miał rocznicę swoją założenia. 20, którą? 20 chyba? 25, 96 rok, tak? 20 to 20. 20. Wyklęicie to. Nie No ale też grałeś troszkę, tak? Grałem, grałem wydałem z chłopakami tą pierwszą taką epkę Quantalaję, no to w Polsce zamieszanie bardzo zrobiło w tym środowisku reggae. Zagraliśmy po prostu po jamańsku. Zagraliśmy bardzo, wiesz, konkretnie. No ja po jamańsku, tak jak to Konopians ma w zwyczaju do tej pory. Nie, gra, Czyli wiesz, ktoś jama... słuchając mógł się nie spodziewać, że nie, to nie w ogóle nie, nie, nie odróżnił, byś Na tamte czasy nikt nie, nie nagrał takiej, wiesz, takiej, takiej muzyki nikt nie grał. I nagle, wiesz, pojawił się to Dobry zespół. I potem wydając z nimi płytę, ale tamtą płytę chłopaki chcieli troszeczkę, wiesz, odróżnić od, yy, od tego, od, od, y, od epki. I bardziej ska, nie? Zagraliśmy tuton właściwie. Bardziej tuton nawet, no, po, po angielsku. Tak ska, mieszane, mieszane. Tam jest, no, ona jest taka fusion, ta płyta, mieszana. No i z GPG, tak? IGP, no to chyba można powiedzieć... Na 100% można powiedzieć, że twój solo nie tyle solowy, co autorski projekt zespołu od początku, chyba do końca. No nie tak do końca, no w, w Barty, Paździo, Rudy. We Trzech. W trzech zaczęli. zaczynaliście. Trzech zaczęliśmy. Choć oczywiście w... na płycie więcej muzyków nagrywało. Yy, na, na pierwszej płycie, tak, tak, na pierwszej i drugiej. Koncerty na grali, myśmy grali. Skuteści. Słuchaj, to była przerwa. Hmm, horror show wtedy nie grał. I ja sobie pomyślałem, kurde, tą dziurę zalepił wiesz, taką pochoror show, żeby, żeby, żeby ludzie coś mieli, nie? I, I tak w tym kierunku próbowaliśmy. A skąd Na... powstała Zgipigi? Proszę? Skąd powstała nazwa z Nie, nie, to z, nazwa to... Z, z, z tą nazwą to... Mm, Normalnie to chyba znaczy zimna świnka. <laughs> Ale w takim języku osiedlowym, bo to to do bardziej z języka osiedlowego było. Urodziła się tak w życiu hasło? Zgipigi to taka ściema. Aha. <laughs> no tak, wiesz... No ale założyliście Ziggy Piggy w trójkę. Później nagle przyszedł pomysł, żeby ten zespół rozbudować o wokalistkę. W zasadzie chyba o dwie wokalistki na początku, jeśli się nie mylę. O, ojejku, wiesz, że się przewinęło ludzi przez Ziggy Piggy. No właśnie, tutaj mamy poważny. Ja nawet nie pamiętam. Problem, żeby nawet policzyć. No. To właśnie, a najwięcej ile no. osób zespół liczył? Jesteś w stanie policzyć? 10? Nie, właśnie, za, yy, myśmy. W jednej chwili. My, nie, myśmy, myśmy yy, zakładając ten zespół, chcieli w jak najmniejszym składzie zrobić dobre ska. Co to jest, wiesz, mało możliwe ciężko, w sumie, no, ciężko, no. ciężko i trzeba było naprawdę te próby precyzyjne, bo w, w, tak żeby wypełnić te dziury w muzyce, nie, żeby, wiesz, wokalami myśmy to robili, tam każdy śpiewał w Zygipie w trójkę śpiewaliśmy. Dla mnie tam to w ogóle w... fenomen, wyraźna perkusyjny i perkusji śpiewa się, tego to sobie w ogóle nie było no, tak było, no jest to męczące, powiem Ci. <laughs> Współpraca z Robertem Brylewskim to chyba taka dosyć ważna sprawa w historii Ziggy Pigi i w zasadzie się twojej. No tak, tak. Robert, Robert bardzo w porządku człowiek. Nasz chłopak z Zagłębia. Bardzo w porządku człowiek i to pozdrawiam Roberta. Dużo się nauczyłem też muzycznie przy nim. Przy no miałeś roku. nawet okazję z zespołem Kryzys grać. Tak. Kryzys z Izra Izrael. No to to nie I ma wielu tak. ludzi, którzy mają taką okazję dotknąć tej żywej historii muzyki. No było to przeżycie, powiem ci na scenie jak grałem. Ja jednak powiem ci, że najbardziej na mnie zrobiło wrażenie, jak kiedyś zrobiłeś mi prywatny pokaz gryska na perkusji. Była perkusja, siadłeś do tej perkusji i powiedziałeś, zobacz, tak się gra ska. i przez chwilę zacząłeś grać coś, coś, co miałem wrażenie, że gra cała orkiestra. I, I coś, co miałem wrażenie, że jest zamkniętym utworem, całym, gotowym, który można by sobie słuchać i odtwarzać. Później wiem, że między innymi poszedłeś troszkę w elektronikę. No tak. Skąd tak. to zainteresowanie elektroniką? Czy czułeś, no nie, że to. Nie wiem, tak Czy się mam... tak rozwijać w tym kierunku? Ja czy wszechstronnie rozwijać się? Powiem ci tak, że. Tu może zszokuję ludzi, ale. Drum and bass i ska to są bardzo podobne gatunki. Jungle i reggae to są bardzo podobne gatunki. Naprawdę. I wiesz, mnie było łatwo. O JoJo Majer to jest taki perkusista. O, on jest świetny, to jest, to, jest, to jest geniusz, kurde, perkusji, ale on grał, u, on zaczynał u Montiego Aleksandra w orkiestrze i oni tam też grali ska, Elektronika i, i, i ta muzyka, co robiłem do tej pory, co grałem, to jest, to jest blisko. Można to zgrabnie połączyć i, i stworzyć coś ciekawego. Później powstają co, twoje projekty takie solowe już? No tak, ja, ja, ja miałem takie założenie, wiesz, ja, mnie się podoba modern drumming, to, to, jest, to jest sport, perkusyjny sport dla mnie. Jak ja patrzę na to, są normalne zawody, oni się spotykają. Ja tak mówię na te zawody swoimi słowami. Nie? Oni, masz Modern drummerzy przygotowują na przykład, nie wiem, tam 15 minut kunsztu, wiesz, perkusyjnego pod swoje podkłady. I, i, i robią cuda ci ludzie, no, no to trzeba zobaczyć. I wiesz, ja dlatego też tak, yy, chciałem coś sam zrobić, też trochę się yy, wypaliłem, jak chodzi o granie z, z muzykami, oj, to, to, to miałem, ale wróciłem, no. urodził mi się syn. No właśnie. To mi, to mi daje siły, wiesz, bardzo dużej, naprawdę to, oje, ja, ja. moja Moni, Moniczka kochana. Wiem, że to jest ogromne dla Ciebie przeżycie, przyjście na świat Miłosza, pamiętam jeszcze ten czas, kiedy go nie było, a już na niego czekałeś. On już teraz słucha Twojej muzyki. Jak, jak on reaguje na muzykę? Tańczy, A w ogóle, wiesz, jak... Maruczek, nie? Yy, tak. No. 9 listopada się urodził, w ogóle. Yy, my, myśmy w Zgipigi mieli taki utwór, 9 listopada. To jest wspomniana. Mhm. Nie, ja mam wrażenie, że on, on widzi, jak puszczamy jakiś klip, yy, co tam jestem, czy tam sobie yy, patrzymy, ktoś nagrał, wiesz, to, to ja mam wrażenie, że on to widzi, że, yy, wiesz, i, i podskakuje, cieszy się całym ciałem. Będzie dobrym bębniarzem. No, to... no, albo jak mój tata po dziadku będzie bokserem, mój tata był przecież mistrzem polskim, tak? Poza w tym. Te, w, tej, w boksie. Poza tym, że był górnikiem, tak? Widziałem zdjęcia, górnikiem. zdjęcia. Zresztą chyba tam komentowałeś, że chyba będzie bokserem. Może, Może gdzieś, pozycja, koniec koniec Monika, moja kochana, jak, jak ja to powiedziałem, to mówi: kurde! Z <laughs> mi od tego, od boksu. No i no hmm. ja też nie wiem, czy bym chciał, żeby mój syn był obity. Chyba nie? No tak, tak, bo to w dwie strony działa, nie tylko on ale też dostaje. E, powstaje z Iggy Piggy w pewnym momencie po niedługim czasie powstaje teledysk It's Too Late. Bardzo ciekawy teledysk, przedstawiający nasz, nasz Sosnowiec, nasz Marzejowska. To chyba taki jeden z najbardziej sosnowieckich teledysków, jeśli nie najbardziej sosnowiecki. Tutaj też, też oczywiście śpiewa, oprócz Gabrysi, też wspomniany Robert Prylewski. W tym. Do obejrzenia na YouTubie. Oczywiście, polecamy każdemu. Możesz powiedzieć late. więcej coś, skąd pomysł na scenariusz, skąd... Pomysł na to, żeby to wystąpili wspierały. tam tacy, a nie inni goście na tym teledysku. No bo... Nie no, wiesz co, może powiem w ogóle, jak, jak u nas wygląda jak w Ziki pigi. Od, od kuchni to wszystko to jest spontan, jeden wielki. I my improwizujemy dużo niestety. No. A ktoś was wspierał? Jakieś, mieliście jakiegoś reżysera, czy to wszystko wasz Nie, pomiesz? ja zsiadłem, ja, ja jak nie. Nie, nie było założenie. To... Bez scenariusza. Ja, ja ci troszkę pomogę. Ktoś inny miał zagrać dziewczynę występującą i ten ktoś był w ciąży. W tak, związku z tym tak, pojawiła tak. się Gabrysia w roli podmiotu lirycznego, nazwijmy to, która wystąpiła Gabby. w Gabi. I Gabi. Gabi, bo Gabi ogólnie ma praktykę jakąś aktorską. Tak, wiem, w, że w teatrze, w teatrze grała tak. i tak dalej. Jej to poszło pięknie. Szczepan tak samo przecież bardzo ładnie Bardzo zagram. naturalnie tam A, to o parę. O parę, która sobie tam jest ze sobą... I... Gdzieś tam się kłócą, gdzieś tam... Tak no. jest. No życie. Takie życie. No i w to, i w to jest wplecione nasze za... nasz kochany Sosnowiec po prostu. Te tramwaje tam nasze jeżdżą, nasze tak. przejścia podziemne, Modrzejowska. Tak, tak. e... Nasz kochany Sosnowiec wspomniałeś. A najbardziej kochana dzielnica to jest... Sielet. Sielet. Sielet, bo się urodziłem na Sielcu. Wiesz, tam, tam pierwsze miałem doświadczenia takie, że... Hokej? Okay? Hokej, okay, tak. O. Grałem w hokeja do, do drugiej ligi na pramce i miałem kontuzję, niestety musiałem. A wtedy, jak grałem w hokeja, to już grałem na perkusji. Ci ludzie skazani Zielodzie... na hokej chyba tam nie ma. Nie, nie, nie grać na hokej. Wszyscy ćwiczyli, wszyscy na, na hokej chodzili. No, druga Kiedyś ważna tam... sprawa w tym rejonie no to kopalnia. Ona też tak, tam tak, nadawała tempo tak, życia tak, w tym, w tak, tym tak, czasie. Tak, jak często spotykacie się, żeby ćwiczyć? Wiesz co? Też nie... Teraz, jak chodzi o Piggy, to na przykład Bartek, Paździał, gitarzysta, mm. on jest na Akademii Muzycznej, jest nauczycielem muzyki, wiesz, rozwija się. Także Staś z Sariskawiat przyszedł do nas z Żor, bardzo w porządku, Faj, fajnie. gra. Klańczo jest, tak. Tak, tak. Wsz wszyscy mają, to już są doświadczeni muzycy i my się spotykamy na przykład przed koncertami. To są Czy też Jak, rzeczy, jak to teraz będziemy robić materiał? to się spotykamy, wiesz, przychodzi na przykład kolega, daje pomysł, my go y, budujemy, już ubieramy go. No to są kolejne nowe doświadczenia, podobnie pewnie jak z Piotrem Jacksonem, tak, Wolskim. To Może jakbyś dwa słowa powiedział, jak jak, jak No pozdrawiam Piotra po w ogóle. Piotr Jackson Wolski to jest pasjonat muzyczny i to już to nie ma co... Co wiesz, no, grał z największymi no, na naszej tak, polskiej tak, scenie, tak, prawda? Tak. Z Madame Lady Punkiem chyba. Tak, tak, tak. Tak. Miałem okazję robić wywiad z Piotrem i zadałem mu takie pytanie, ale dwóch perkusistów? A no, on mówił, dlaczego nie? I wtedy zrozumiałem, że rzeczywiście, dlaczego nie? Dlaczego dwóch perkusistów mają razem nie występować? Piotr, Piotr jest, to jest perkusjonalista. Świetny. Czyli na gra na, na wielu... wielu Piotr, wiesz, konkretnie gra, Konkretnie, to nie a jeszcze no tak trzeba go usłyszeć. wspomniałeś o Paździochu czyli o Bartku, wspomniałeś mm. o Stasiu wspomnieliśmy y, Gabi wiemy, że Ty gra z Gigi kogo jeszcze? Rudy jeszcze gra tak teraz z. Gigi Rudy gra w, ogólnie w, Konobian. w Konobian. Tak, tak. czynny basista od w Ska w reggae on, on gra reggae Ska non stop od nie wiem 15 lat przychodzi i gra jeszcze do tego śpiewa bardzo dobrze Także, zgadza się, jeden z moich to, on... ulubionych wokalistów Kogo tam jeszcze mamy z Gipigi, bo chyba kogoś żeśmy pominęli, czy mi się wydaje. Jeden gitarzysta jest? Jeden. jeden. A Sebastian, powiedz, gdzie ci się lepiej gra na scenie, czy, czy w klubie na przykład? Nie? Gdzieś bliżej publiczność, nie? Jest całkiem inny kontakt. W klubach jest to wiadomo. Ja masz, masz kontakt z publiką, ale na takiej dużej scenie nie wiem czy to każdy muzyk to ma, ale ja mam problem. Ja, ma, znaczy, ja mówię o bardzo dużych scenach. Woodstop, to mam, mam, mam, tak, mam problem z tym uciekającym dźwiękiem. Ja muszę mówić. I, znaczy, problem. Ja, ja gram normalnie, bo to jest kwestia u mnie. Trzech, czterech uderzeń w perkusję, ja już, ja już się wszczelam w to wszystko i gram, nie? wiesz, gram y, i nie ma problemu. Ale z Konopiąz mieliśmy, y, graliśmy na odstoku na dużej scenie, przygotowaliśmy się bardzo dobrze, i nagle powiem ci, psikus. Przestaliśmy siebie słyszeć, wyobrażacie sobie to, a na scenie takiej wielkiej jesteś 10 metrów to, od siebie, nie ma kontaktu wzrokowego, bo jeszcze jak on by był, a muzyk powinien mieć, to w klubie się to da wytuszować. W klubie, te, w klubie możesz wiesz, dużo rzeczy zrobić, naprawdę, w klubie jest spokój. No. a duża scena, oj, to, to już trzeba naprawdę być dobry i wyjść na pewniaka, no chyba, że masz taką przygodę, jak, jak z zmieliśmy, mieliśmy naprawdę, nagle, wiesz, od suchy przestały grać, yy, albo, albo jakieś takie pogłosy leciały dziwne, wiesz, odbicie, to po prostu była tragedia, ale przeszliśmy przez to. Nie tak dawno mieliśmy w Sosnowcu Święto Muzyki ska. Było to dziesięciolecie zespołu Ziggy Pigi. Powiedz kilka słów, jak to się stało w ogóle, że reaktywowaliście się na ten koncert? Bo można powiedzieć, że kilka lat, w zasadzie, nie wiem, ze dwa lata nie, nie, w rozumaki, w nie rok. działali. No, ale to z taką pompą weszliście ostro my, Tak, się, no, bo, wiesz, my. My, Myśmy podgrywali koncerty jakieś, czy tak... W zamierzeniu było, wiesz, takie podziękowanie scenie naszej, bo, bo, to, bo to prawda, oni nas wspierali, wiesz, jako najmłodsze dziecko z Igipi, nie, z K. Nie ma, nie ma już teraz. Nic się nie urodziło u nas. Z takiego grania jamańskiego, y, tuton, pomiesz, tak jak my gramy mm -hmm. na Zagłębiu. Nasze produkcje można poznać, rozpoznać je, te ska, wszędzie je rozpoznać. Jak ktoś gdyż, zna się na muzyce ska, to on, on powie, że to jest zagłębie. A jak wasi goście odebrali, bo zaprosiliście gości na ten koncert? No wielu o, znakomitych muzyków w okolicach. Świetnie, w ogóle zadowoleni, dziękowali, zadowolone. tak, ale w, no to było fajne. To Gabi, Gabi, dzięki Gabi w ogóle, wiesz, Gabi wpadła na pomysł zaproszenia tych y, gości. Zadzwoniła do nich. O, zgodzili się od razu. Hmm. Przyjechali świetnie, przygotowali. Kasa może, na przyszłość jakieś większe wsparcie miasta by się przydało, nie? To jest fajnie. Dużo ludzi jednak przyszło na ten koncert. Wiele no ja koncert. byłem zaskoczony, ja Ci powiem, jak ja zobaczę. Było. I tak samo... Bardzo, było stosunkowo zimno przecież nie? i no, tak wszyscy to tak zatrwali no. do końca ja mam inny pomysł, tylko że tu musimy prosić o wsparcie wszystkich muzyków z Sosnowca żebyśmy wymogli na władzach naszego miasta żeby każdy Dni Sosnowca piątek był przeznaczony wyłącznie dla muzyków z Sosnowca piątkowe Dni Sosnowca co rocznie no, żebyśmy taka mieli zasada, ten jeden no. dzień na naszą scenę naszą sosnowiecką. I wiadomo, o pewnej godzinie, żeby tam występowali raperzy, o pewnej godzinie, żeby weszły zespoły rockowe i żeby to się kończyło. No rap, rap z teraz na zagłębiu to ma dobrze, nie? Wszędzie. Myślę, że fajka. dobrze się ma. To jest taki ten rozwijający się kierunek. No. Jeszcze tak, bo tutaj mówimy teraz o, o, o muzyce ska, o koncercie z okazji dziesięciolecia, ale pamiętam Cię, że organizowałeś też festiwal SkaFest. Nawet dwie edycje udało się zorganizować w Sosnowcu. Dwie no, czy to nie, ja nie byłem organizatorem. Ja byłem jakby, jak ci to powie... jak Ktoś musi, oh, musi rzucić hasło. Ktoś musi rzucić hasło. Szara, ja, ja, wiesz, ja, ja, ja, ja tam, co, kontakt i pilnowałem. Jak było niebezpiecznie, to dopiero się odzywałem, nie? A tak to, tak to kto inny to robił zupełnie, nie? Tam ktoś... No ale generalnie świetna była impreza też, wtedy się odbywała. Pierwsza edycja w Siwym Dymie, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Druga, ludzi, druga edycja była już w Tudorsach. Też i, i na, drugiej, na drugiej edycji Big... Big Man Drake. Big, bardzo fajny zespół. Niesamowity zespół. Z Wenezueli. No, takiego tak, zespołu tak. to nawet na Dniach Sosnowca się nie zobaczy. tak to Co oni zeprawiali tutaj. No, a no, czy, że stety... a Wiktor, aha właśnie, Wiktor. No, no, no brakowało mi jednego gitarzysty. I grazna chyba... Wiktor, tak. tak, Pozdrawiam Wiktora. Z zespołu właśnie tego Big Man Drake. No, tak, tak, Czego tak. te na co dzień? Głośno i moja ukochana... Cały czas mi mówi, przecież to, bo... Ale mówi nie, tylko, przeciszasz, przyci... za chwilę... Ale tak, mówię, ale na koncercie pod sceną stała. No, nie, ona nie mówi, to, to nie ten... Nie, nie. Chodzi o dziecko. Ta, tak, go. o dziadusia chodzi, bo Monika, Monika przecież jest starą punkową, no nie ma co. A jak, właśnie widzisz dzisiejszą scenę muzyczną? Polską, sosnowiecką? Jak chodzi o sosnowiecką scenę, to tutaj yy, teraz mamy Frontside, mamy yy, Fairwater Friends. Mamy dużo tych zespołów, które tam dobrze reprezentują. Zarówno na Was? Odnośnie. Nie, nie, to jest inny gatunek muzyki. Grają. To, tak, to, to są, wiesz, oni są dobrze. To jest ciekawe, bo zaczynają być grami w poważnych radiach. No hmm. tak, to są, to są dobre kapele, naprawdę. nie. A Fronza to przecież, to, to są prekursorzy jakby gatunków w Polsce. Nie? Hatecore, metalcore, a jak chodzi o scenę ska w Polsce, kurczę, Wiesz, mało, mało chyba siedzę w tym teraz. No. Zresztą, Ciężko w to uwierzyć. Nie, bartenders, bar, bartenders, teraz on, oni tam dobrze, dobrze przędą. Chłopaki za alibabkami nagrali y, płytę chyba, tak? Ja nie wiem. czy to to ja też. Ty nie siedzisz, to ja tym bardziej. To znaczy ja, ja, nasz, ja dalej słucham sky i tak dalej. A w są, naszym kręgu tutaj. Nie, nie, nie, wiesz... Inaczej, ska to, jest, to, to, to będzie moje życie, nawet jak wydam płytę elektroniczną, to ja sercem zawsze jestem przy tej muzyce, no, to, to będzie, ja już, ja już umrę, tak wiesz, z kankerem, no, no przed... bowiem. I na trąbce ci mają zagrać na koniec ska. No, i, i, i właśnie, to będzie mój testament. <głos> Tak. Ostatnią drogę. No. Ja ch wiesz, chciałbym, chciałbym, żeby wszyscy byli zadowoleni właśnie, żeby kurde, to była jedna wielka biba, no, na moim pogrzebie. No myślę, że daleko jeszcze do twojego pogrzebu. Na razie w pewnym sensie dużo rzeczy po tobie zostało poza płytami jesteś jednym z licznych muzyków sosnowieckich, który doczekał się o sobie filmu dokumentalnego, no bo był Szpilman oczywiście rozpowszechniony w świecie poprzez książkę pianista i film o tym tytule był Paul Godwin no, tak. na pewno znany na świecie, o którym też znany, na pewno znany. powstały filmy dokumentalne, natomiast jeśli chodzi o polskie filmy dokumentalne no to na pewno tylko Władysław Szpilman i Sebastian Steć opowiedz o filmie dokumentalnym o, o Tobie bardzo. Jest oczywiście do obejrzenia na YouTube, polecamy każdemu, ale powiedz, skąd w ogóle się znalazła, znalazła telewizja pod Twoją strzechą? Redaktor, w, w, w, już ja już nie pamiętam teraz dokładnie, jak to było. Piotrek Krawczyk skontaktował mnie z redaktorem, kurde. W telewizji Katowice w każdym razie był to Katowice. ktoś, tak? I ten, i, on, i on, oni, mnie, oni mnie już tak znali się okazało, że wiesz, no znali moje te płyty i tak dalej. I jego zainteresowała ta historia, właśnie, mm, nie wiem, o tym życiu moim. No, I tak nie wiem, czy, czy to jest ciekawe dla kogo. Mi się wydaje, że oparli na tym tą kanwę, że ty byłeś samoukiem. No, jestem samoukiem. Jesteś tak. samoukiem, i, to, i, że, i że mimo wszystko osiągnąłeś, mimo tego, że jesteś samoukiem, osiągnąłeś więcej niż muzycy, którzy. Chodzili do szkoły muzycznej, bo założyłeś kilka tak. fajnych zespołów, nagraliś kilka fajnych płyt. Z, Trwało długo, nie? Które, tak, które dalej dziś Jeszcze są to rane. robię. Dalej, dalej to robisz. Nie zaawansowanego robię. wieku. Okay. <laughs> tak. Dalej to robię. Dalej, dalej to... wiesz, wydaję płyty. Yy, będę, wydaję, jestem w trakcie, ale za niedługo ten mój projekt chce ruszyć STC i tam już się zaczyna coś dziać. O, właśnie, z, na wokalu będzie Ania Gódz i Piotr Wolski na Ale Fajnie to. Fajnie Wracając do filmów, tego. też fajnie jest przedstawiony, gdyż tam jest tak, twoja rodzina, twoi znajomi, jak to wszystko i, i muzycy, czyli w tak. Stronę. Opowiadają o tym, jak przeżywali to sąsiedzi, opowiadają o tym twoim, no, nie chcę mówić, chuligańskim I... dzieciństwie, no ale powiedzmy, byłeś chłopakiem takim, jak większość chłopaków w tym czasie, czy A, nie dałeś sobie w kaszę dmuchać na pewno. Taka szkoła była, wiesz, z ulicy, tam nie mogłeś pęknąć, że ale... Jak że to, to co? Nie, to I że mimo nawet tego... nie było tego w słowniku. Na <głos> mimo tego, że, byłeś, że jesteś samoukiem, że osiągnąłeś tyle, że na Twoje koncerty chodzą ludzie, słuchają Cię i tam jeszcze był taki ciekawy moment, że tylko nie pamiętam, czy to Twój tata mówił, czy Twoja mama, że o. zobaczyli, że jak Ci wszyscy muzycy Cię słuchają. Że na Twój gest jesteś tak o, jakby dyrygentem. Tata, tata, tata, tata, wiesz, świetna sprawa, bo tam tata przed śmiercią jeszcze zdążył powiedzieć, że jest ze mnie dumny. Nie? To jest naprawdę dla mnie bardzo ważne. No, no. Jesteś dowodem na to, że młodzi ludzie powinni tak samo jak ty kiedyś tworzyć zespoły, powinni budować jakąś scenę muzyczną w Sosnowcu, bo warto na pewno. Nie? Poznaje się dużo ciekawych ludzi, To przede nie. wszystkim. Tak? Czy znaczy Ja bym dodał, że byłoby jeszcze lepiej, żebyśmy mogli z tego żyć, żeby ci muzycy mogli po prostu, jeżeli są na takim poziomie już jak Sebastian, żeby byli w stanie się z tego spokojnie utrzymywać. No tak. A nie, żeby musieli gdzieś pracować po nocach czy coś i chodzić. No tak Nie tak. mówię, żeby każdy, kto sobie w rękę gitarę weźmie, czy wymyśli sobie grać na basie, żeby od razu miał z tego pieniądze, ale ktoś, kto już gra jakieś koncerty, ktoś coś robi bo to jest tak, przykładowo, no mówię na przykładzie akurat zupełnie innego zespołu niż Ziggy Piggy, ale ten zespół gra w stosnowcu koncerty za darmo, również yy, występuje w innych miastach również za darmo, a za salę prób na przykład płaci 200 zł. I ten zespół na przykład jeździł do innego miasta, bo tam była sala prób o 50 zł tańsza i opłacało im się jeździć do innego miasta na salę prób. Powinniśmy mieć w mieście... Takie miejsce, gdzie może przyjść. Nie mówię, że każdy, ale kilka tych zespołów mogłyby się Coś jakoś. Prezentują z sobą, tak, no mogłyby się jakoś poznać? wymiennie na tej sali prób razem znaleźć. No wiesz, blisko czelać. Oni tam mają za darmo ale nie? I słyszałem, że w wielu miastach tak jest właśnie, że są takie miejsca. Ale wiesz, u nas też są inne plusy. No. Na płyty myśmy, myśmy miasto no nie ma co ale dużo nam pomogło, bo te wszystkie płyty, które Wydawać, te ostatnie płyty, które wydawałem, to były wspierane przez miasto. Tak, tutaj trzeba powiedzieć, że to jest bardzo... Teraz, teraz też jest taki ciekawy projekt w Sosnowcu w Kazimierzu, gdzie, gdzie też wspierają, wspierani są muzycy. Też przy wydawaniu płyt, przy teledyskach, przy koncertach, to przy jest, organizacji... Tutaj by... też nie ma co na no zresztą dodajmy, że tutaj właśnie ale... ale... z okazji dziesięciolecia Fizyki Pigi ale... też była w zasadzie finansowana. To też jest świetna promocja miasta ale przecież. z drugiej nie. strony bardzo... Z trzeciej, z piątej, z siódmej. No. Dobrze, do, do, dobrze mówisz, wiesz, że powinno być takie miejsce, gdzie muzyk może przejść i po prostu grać Oczywiście ci muzycy by musieli odpowiadać wtedy za tą salę, że jej nie zdewastują, nie zniszczą. to, to jest jakieś cofanie się do, do, do, do, do, wiem, do jakichś czasów, żeby ja się przejmował kurde salą próbną, no co wiesz no nie, no najgorsze jest to, że stoi dużo lokali wolnych. Są szkoły, w których już nie ma w zasadzie nic oprócz stróża i, i takie miejsca powinny w ten sposób żyć. Jeżeli nie chce ich nikt na razie kupić, nie chce ich nikt wynająć czy podnająć, to mogłyby chociaż żyć w ten sposób dla tej drobnej kultury, nazwijmy to, nie obrażając nikogo. Z koncertów też nie ma. Z koncertów nie ma pieniędzy albo wcale, albo no, są albo koszty. Zależy. No, jak wiesz, słuchaj, jak, jak wypracujesz, masz y, jakąś publikę, to jest najważniejsze. Publikę. To są. Są pieniądze, bo ludzie płacą za, te za bilety, żeby Cię zobaczyć. No ale... No, jest ale jest ta wyraż... droga, y, jest sala prób. Musisz tą drogę przejść przecież, nie? Bo musisz grać, musisz ćwiczyć, ćwiczyć. Nie wspominając o zakupie sprzętu. A tutaj, kurczę, no, no jest, jest to, jest to, jest to problem, a z drugiej strony pomagają też, wiesz, no bo tak jak powiedzieliśmy, nie te płyty i tak dalej. I te... Myślę, że dużo, dużo się pod tym względem zmieniło, jeśli chodzi o płyty. Czego moglibyśmy Ci życzyć na koniec tej rozmowy? Weny. <głos> <Czy też? głos> Wena chyba jest cały czas. nie? Niech mi sylnuć Bo... rośnie, zdrowo i moja kochana... Bo wenę chyba muzyk zawsze znajdzie, nie? Jak jest zły, to ma wenę i jak, jak jest zakochany, czy tam szczęśliwy, też może wenę znaleźć inną troszkę, ale... Mam chyba za dobrze teraz. <głos> Aż miło, aż miło, słyszeć. Widzisz, jak muzycy mają stosunowców? Dobrze. Czujcie, młodzi chłopcy. Bardzo dziękujemy Sebastian za rozmowę. No, dziękuję. Miejmy to nadzieję, że, że zostaniesz takim wzorem dla młodych perkusistów nie tylko perkusistów. Do usłyszenia. Cześć.